pierwszy rozdział, przeczytajmy od trzeciego do siódmego wiersza. Łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyzwolić z teraźniejszego złego wieku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 którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową dzisiaj wokół nas panuje trudna do niezauważenia wyjątkowa świąteczna atmosfera w domach i na ulicach stoją kolorowe ustrojone choinki w wielu lodówkach pełno Smaczności, mięsa, wędlin, sałatek z majonezem, karp w galarecie i tłustej panierce oraz jeszcze w przygotowaniach wiele potraw na wigilijny stół. Brodate Mikołaje ładują do swoich przepasnych worków prezenty, których Dzieci z niecierpliwością wyglądają Natomiast w wielu innych częściach świata Zarówno ten, jak i kolejne dni Wyglądają nieco inaczej niż u nas Austriackie maluchy drżą w obawie przed Krampusem Który straszy i bije niegrzeczne dzieci rózgą Krampus to zły brat Mikołaja który wygląda jak demon z wielkimi rogami. Natomiast w niektórych częściach Włoch świąteczne prezenty przynosi dopiero 6 stycznia La Befana, brzydka wiedźma z zakrzywionym nosem, która chodzi po domach szukając nowonarodzonego Jezusa. Jeśli jednak dzieci były tam niegrzeczne, zamiast prezentu dostaną węgiel, popiół, Cebulę albo czosnek. W Japonii od niedawna stawia się na ulicach ogromne choinki zrobione z kolorowych żarówek, wymienia się prezenty, szczególnie zakochani wymieniają, oraz przesyła się świąteczne kartki, nie mające nic wspólnego z narodzeniem Chrystusa. A zamiast marnować czas na pichcenie świątecznych potraw, całe rodziny udają się na obiad do KFC przed którymi stoją skośnookie Mikołaje. Często Japończycy muszą stać w długich kolejkach tylko po to, żeby zjeść tradycyjny, świąteczny kubełek smażonego kurczaka. Taka jest rzeczywistość. Nominalne chrześcijaństwo na przestrzeni mijających wieków także obrosło w liczne obrzędy i zwyczaje, które... Rzekomo mają ilustrować duchowe prawdy i pomagać prostym ludziom je zrozumieć. Słowo Boże jednak ostrzega nas, abyśmy nie stracili z oczu prawdziwego, pięknego, dostojnego i prostego poselstwa Ewangelii. Wymyślone przez ludzi obrzędy, choć Początkowo mogą nieść jakieś głębsze przesłanie, z czasem stają się wartością samą w sobie i już niepotrzebny jest nawet cel, na który pierwotnie miały wskazywać. Żółbek z laleczką staje się obiektem sentymentalnego, łzawego rozrzewnienia, a stajenka bez żółbka zamienia się w noworoczną. Polityczną szopkę. Hmm. Całkiem nowym zwyczajem w Polsce jest orszak Trzech Króli w dniu 6 stycznia. Mieszkańcy miast miasteczek maszerują ulicami za głównymi bohaterami wydarzenia królami Kacprem, Melchiorem i Baltazarem. W ramach święta Trzech Króli odbywają się jasełka, koncerty kolęd i konkursy z nagrodami dla uczestników. Zwyczaje związane z obchodami święta Trzech Króli zaczęły się pojawiać na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy to zaczęto święcić złoto i kadzidło, które było zrobione z żywicy z jałowca. Okadzano nim domy, obejścia, co miało zabezpieczać przed chorobami i nieszczęściami. Podobnie też miało działać poświęcone złoto. W XVIII wieku dodano kolejny zwyczaj święcenia kredy, którą w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach pisano litery C, M, B oraz datę bieżącego roku. Litery te nie pochodzą wcale od imion tych Zmyślonych imion mędrców, Kacpra, Melchiora i Baltazara, ale są skrótem od łacińskiego życzenia: Christus mansionem benedicat, jeśli tak to się czyta oznaczającego Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Ciekawe jest, ilu ludzi piszących te litery wie, co się za nimi kryje, oraz ilu z nich zna tą pierwotną, biblijną relację wędrówki mędrców ze wschodu do króla narodzonego w ubogiej betlejemskiej stajence. Ciekawe też, ilu z nas jest w stanie dostrzec Boże przesłanie zawarte w tej prostej, ale niezwykle istotnej historii. Jakże trudno jest nam czasami przebić się, przez pozorną znajomość pewnych tradycyjnych faktów i jakże trudno jest nam dotrzeć do Bożego poselstwa, które jest skierowane tam, do każdego z nas. Jakże często te różne religijne obrzędy utrudniają nam spojrzenie, świeże spojrzenie na Boże Słowo i Jego poselstwo, które za Nim się kryje.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 w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców,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 Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. To oczywiście nie koniec tej historii, ale tu się zatrzymamy i spróbujmy spojrzeć dzisiaj na tą historię. Historię ludzi, którzy przybyli z dalekiej Ziemi, ze wschodu, zobaczywszy niezwykłą gwiazdę na niebie. Dzisiaj astronomowie badają niebiosa, badają odległe nawet galaktyki rzekomo, widzą co tam się dzieje, jakie tam są ogromne gwiazdy. Odnajdują gwiazdy, które swoją wielkością Trudne są dla nas do wyobrażenia. Nasze Słońce jest ogromne, ale dzisiaj astronomowie odnajdują gwiazdy, które są niemal 2000 razy większe od naszego Słońca. Ich promień jest 2000 razy. Nie wiem, jak to się prze, przekłada na wielkość całych tych gwiazd, ale są to ogromne ciała niebieskie. Jednak większość ludzi nie zna tych nowych gwiazd, przynajmniej nie zna ich nazw. Ja przeglądałem taką tabelę tych wielkich gwiazd i nie byłem w stanie ich zapamiętać. Natomiast ta gwiazda, choć nie była największa, jest jedną z takich gwiazd, o której wielu ludzi dzisiaj wie. Oczywiście, tak jak wiele innych rzeczy z tej historii, obrosła w przeróżne tradycje, niemniej jednak, jest to niezwykłe wydarzenie, jest to niezwykła, niezwykłe ciało niebieskie, które Bóg najprawdopodobniej uczynił na tą szczególną okazję przyjścia Jego Syna na tą ziemię. Tak jak kiedyś uczynił na szczególną okazję pewną rybę, która połknęła proroka Jonasza, wyjątkową rybę, która na ten czas była Bogu potrzebna do zrealizowania tego zadania, Taki tutaj, wydaje się, że Bóg uczynił tą wyjątkową gwiazdę, którą ci mędrcy dostrzegli i postanowili za nią podążać, rozumiejąc w jakiś sposób, że ta gwiazda zwiastuje narodzenie króla żydowskiego. Przebyli daleką drogę. Nie wiemy dokładnie skąd byli, wiemy tylko, że podróżowali ze wschodu. Natomiast jakby dalsze, dalszy opis tej historii sugeruje, że ujrzeli ją w momencie narodzenia się Chrystusa, ale cała podróż i dotarcie tam zajęło im niemal dwa lata, a więc jakieś przygotowania do tej podróży i sama podróż i przybycie, kiedy tutaj to, co tutaj czytamy, nie jest ściśle związane z samym narodzeniem Pana Jezusa, ale ma miejsce jakiś czas po narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Herod później dowiaduje się, że oni nie wrócili do niego, postanawia zgładzić wszystkie dzieci w Betlejem i widzimy, że każe zabić dzieci do drugiego roku życia, co sugeruje, iż ci mędrcy powiedzieli mu o tym okresie czasu, który zajął im od pojawienia się tej gwiazdy do przybycia do Betlejem. To oczywiście... Nie, nie, nie ma tutaj żadnej pewności w tym wszystkim, ale tak wydaje się to układać, czytając całą tą historię. My jednak spróbujemy skupić się na czterech lekcjach, których możemy nauczyć się, przyglądając się tym mędrcom ze wschodu. Po pierwsze, Bóg jest zainteresowany ludźmi, którzy znajdują się daleko od Niego. Bóg jest w stanie dotrzeć do ludzi znajdujących się bardzo daleko od Niego. Bóg użył gwiazdy, aby dotknąć serc i umysłów i dusz astrologów z dalekiej Ziemi. Kiedy oni przybyli do Jeruzalemu, stolicy ówczesnego państwa żydowskiego. Pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Niektórzy sądzą, że byli to... Potomkowie Żydów, którzy zostali w Babilonie, gdzieś w tych ziemiach wschodnich, od czasów niewoli. Może tak, może nie. Nie wiemy tego dokładnie, kim byli ci ludzie. To, co o nich wiemy, to to, że byli magami. Tak są tutaj określani dokładnie, magowie. Było to słowo, które opisywało ówczesnych naukowców, ale ludzi, którzy też zajmowali się magią, ludzi, którzy zajmowali się wróżeniem, astrologią. Takim słowem oni są tutaj opisani. A więc najprawdopodobniej nie byli to Żydzi, gdyż prawo żydowskie surowo zakazywało astrologii. Czytania z gwiazd, wróżenia z gwiazd, wyraźnie prawo Mojżesza tego zakazywało, a więc najprawdopodobniej byli to poganie i to poganie zaangażowani nie tylko w naukę ówczesnych czasów, ale poganie zaangażowani w praktyki zabronione przez Boga, praktyki niebezpieczne dla ludzi, praktyki, które są bramą do działania sił demonicznych. Po ludzku rzecz biorąc, czy Bóg byłby zainteresowany takimi ludźmi? Na pewno nie mieściło się to w mentalności ówczesnych Żydów, którzy uważali, iż oni jedynie są wybranym ludem Boga, a wszystkie inne narody to poganie, to ludzie nieczyści, to ludzie, dla których Bóg nie ma zbawienia. W ich mniemaniu tylko oni byli spadkobiercami wiary przekazanej ich ojcu Abrahamowi. A jednak ta historia mówi nam, że Bóg jest zainteresowany wszystkimi ludźmi, nawet poganami. I to nawet poganami, którzy są zaangażowani w bezbożne praktyki, ludźmi, którzy są pogrążeni w duchowej ciemności, nie ma człowieka, który byłby tak daleko od Boga, iż Bóg nie mógłby go sięgnąć, Bóg nie mógłby przemówić do niego, Bóg nie mógłby mu się objawić. I widzimy, że Bóg posługuje się czymś, co znowu z gruntu nie wydaje się być jego naturalnym sposobem działania. Najczęściej, kiedy Bóg przemawiał do swojego ludu, przemawiał przez aniołów, przemawiał przez prorocze wizje, przemawiał przez sny, ale nie przemawiał przez gwiazdy na niebie. Ale do tych badaczy gwiazd Bóg przemówił w ich języku, przemówił do nich przez coś, co było obiektem ich zainteresowania, tej zakazanej przez Boga domeny, Astrologii. W ten sposób Bóg do nich przemówił, w ten sposób z ich zainteresował, w ten sposób objawił im narodzenie Zbawiciela całego świata. Chociaż oni tego nie rozumieli, nie rozumieli tego w pełni, nie wiedzieli w jakim mieście, w jakiś sposób, nie wiemy dokładnie w jaki, zrozumieli z tej pojawienia się tej gwiazdy, że narodził się król żydowski, i postanowili podróżować taki kawał drogi, aby jemu złożyć pokłon. Ha. Myślę, że niejednokrotnie jesteśmy zdumieni, w jaki sposób Bóg przemawia do ludzi. W jaki sposób i czego Bóg jest w stanie użyć, aby ludziom się objawić. Ta historia uczy nas, że Bóg może posłużyć się wszystkim. Może nawet posłużyć się Grzesznymi rzeczami. Czy w takim razie Bóg oczekuje też od nas, że my będziemy posługiwać się wszystkim, aby dotrzeć do ludzi, aby ich pozyskać? Niektórzy tak uważają. I sięgają po wszelkie możliwe, dostępne środki, aby dotrzeć do ludzi. Nie wydaje się jednak, żeby Bóg w ten sposób zachęcał nas, Abyśmy sięgali po jakieś grzeszne sposoby, teraz sięgając po astrologię, po wróżby, po czary, po narkotyki, po jakąś diabelską muzykę i nie wiadomo jeszcze jakie rzeczy, żeby dotrzeć do tych ludzi. Natomiast to nie oznacza, że Bóg nie posłuży się tymi rzeczami, aby do ludzi dotrzeć. I to jest bardzo ważna dla nas lekcja, bracia i siostry, ponieważ człowiek robi w ten sposób. Skoro Bóg się tym posłużył, to znaczy, że to wcale nie jest złe. Skoro Bóg zbawił jednego czy drugiego przez słuchanie muzyki heavy metalowej, to znaczy, że muzyka heavy metalowa jest dobra. Skoro jakiś człowiek po wzięciu narkotyków, znam osobiście taką historię, po wzięciu narkotyków, tak się przeraził, tak się wystraszył, miał takie demoniczne przeżycia, że, że zaczął szukać Boga. Czy to oznacza, że mamy teraz otworzyć kafejkę z marihuaną i zachęcać ludzi, żeby spróbowali, aby mieli wizję i wystraszyli się i nawrócili się do Boga? To niedorzeczność. I musimy być mądrzy w słuchaniu tego typu świadectw, tego typu historii, w których rzeczywiście Bóg dotknął się ludzi, w których Bóg zbawił ludzi nawet kiedy oni żyli w grzechu i robili złe, grzeszne rzeczy. Bóg jest w stanie się tym wszystkim posłużyć i Bóg jest w stanie przez te wszystkie rzeczy się przedrzeć i dotknąć ludzkich serc znajdujących się na dnie przepaści co wcale nie oznacza, że my mamy teraz brać te wszystkie rzeczy i wprowadzać je do Kościoła i posługiwać się nimi jako sposób ewangelizacji. Nie, Bóg wyraźnie nam powiedział, w jaki sposób mamy docierać ludzi. My mamy żyć pobożnym życiem w Jezusie Chrystusie, mamy głosić Ewangelię, mamy modlić się i pozostawić resztę w rękach Boga, który jest wszechmogącym Bogiem. I jest w stanie posłużyć się wszystkim, aby dotrzeć do ludzkich serc. Po drugie, ta historia pokazuje nam, iż człowiek winien gorliwie szukać Boga. Więcej niż tylko jakiejś informacji o Bogu, jakiejś wiedzy na temat Boga. Człowiek winien szukać samego Boga. Boga. Oto ci mędrcy ujrzeli gwiazdę na niebie, która w jakiś sposób poinformowała ich o tym, iż narodził się król żydowski. I mogli na tym poprzestać, mogli zapisać w swoich annałach, iż narodził się król żydowski w tym i w tym roku, za czasu panowania takiego czy takiego i mieć ważną informację. Ale oni nie poprzestali na tej informacji, iż się narodził król żydowski. Oni wyruszyli w daleką drogę, która kosztowała ich wiele przygotowań, która, na którą musieli wyłożyć pieniądze, musieli zabrać ze sobą kosztowne dary, musieli poświęcić wiele miesięcy, aby spotkać się osobiście z tym nowonarodzonym królem. Nie chcieli tylko przyjąć do wiadomości, że narodził się król, ale postanowili pójść do tego króla, osobiście pokłonić się temu królowi. Zobaczcie jaka wielka różnica między nimi, a tą religijną społecznością w Jerozolimie, która znajdowała się niecałe 10 kilometrów od Betlejem. Ci ludzie ze wschodu, ci magowie, podróżują setki, może tysiące kilometrów, aby szukać i spotkać się z królem żydowskim. Podczas gdy mieszkańcy Jerozolimy, Żydzi, którzy czytali święte pisma, którzy szukali Mesjasza w swoich świętych pismach, kiedy dowiedzieli się, iż on się narodził, nie zadali sobie trudu, aby przejść 10 kilometrów do Betlejem, aby sprawdzić, czy przypadkiem coś nie jest w tych słowach magów, że może faktycznie trzeba pójść i zobaczyć, czy coś tam takiego się wydarzyło. Zobaczmy, jaka ogromna różnica w postawie tych mędrców ze wschodu i tych religijnych, durniów, tak muszę ich nazwać, którym się nie chciało parę kilometrów pójść sprawdzić, że być może narodził się ich król, Mesjasz. Oni siedzieli w swoich świętych księgach, czytali, studiowali pisma. Wydawało im się, iż posiadają wszelką wiedzę, jaka jest do zdobycia, oni byli znawcami Bożego Słowa, oni byli znawcami Pisma, uczonymi w Piśmie. A oto parę kilometrów dalej narodził się Mesjasz, o którym całe ich Pismo świadczyło i zapowiadało Jego przyjście. I kiedy przyszli ludzie z dalekiej ziemi i powiedzieli im, że Bóg posłał gwiazdę, która ich przyprowadziła, taki kao drogi, i pytali się dokładnie, gdzie, gdzie, się, gdzie on miał się narodzić i dowiedzieli się i poszli. Nie wydaje się, żeby ktokolwiek z tych znawców Pisma udał się z nimi. Czytamy, że Herod się zaniepokoił, to nas nie dziwi, bo ten despota bał się o swój królewski tron, ale czytamy, że cała Jerozolima z nim się zaniepokoiła, a więc... Wszyscy o tym rozmawiali, to nie było tak, że tam kilka osób gdzieś w kącie porozmawiało Nie, przybycie tych mędrców ze wschodu to było wydarzenie Czytamy, że cała Jerozolima wraz z Herodem się zatrwożyła Zatrwożyła? Czego oni mieli się trwożyć? Chyba tylko gniewu Heroda Ale powinni byli się uradować, powinni się byli zainteresować Powinni się zaciekawić i ruszyć, sprawdzić. To uczy mnie tego, by nie poprzestać na wiedzy, by nie poprzestać na gromadzeniu jakichś biblijnych informacji. Oczywiście wiedza biblijna jest bardzo cenna i winniśmy ją gromadzić, ale nie powinniśmy na niej poprzestać. Nie powinniśmy zatrzymać się na posiadaniu jakichś informacji, ale tak jak ci mędrcy ze wschodu, winniśmy dążyć do spotkania z królem. Dążyć do tego, by poznać go osobiście, by spotkać się z nim osobiście i złożyć mu pokłon, oddać mu cześć. I to jest kolejna rzecz, którą dostrzegam w tym fragmencie. On jest godzien naszej chwały. Naszego uwielbienia, naszej czci. Kiedy czytamy w innych częściach Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, ono otoczone jest radością i chwałą. Pasterze, którzy znajdowali się na polach w nocy, mieli doświadczenie, które musiało ich wielce zdumieć kiedy zobaczyli zastępy niebiańskie, co oznacza ogromne ilości aniołów, które śpiewały i wielbiły Boga. I czytamy, że ci pasterze poinformowani przez tych aniołów, gdzie mają pójść, pobiegli tam, do Betlejem, do Stajenki i również złożyli mu pokłon. Aniołowie wielbili Boga, Prości pasterze wielbili Boga i ci magowie, mędrcy ze wschodu, przyszli, aby oddać mu pokłon. Upadli przed nim na ziemię. Zauważcie, że oni przyszli do domu i ujrzeli Marię z dzieckiem. Użyte tutaj słowo nie sugeruje nowonarodzonego dziecka. Użyte tu słowo sugeruje już jakieś większe dziecko. Tak jak mówię, Jezus miał prawdopodobnie już wtedy ponad roczek. I zauważcie, że oni padli przed Nim na twarz. Nie padli przed Jego Matką, nie padli przed Józefem, ale oddali Jemu pokłon, Jezusowi. Pismo Święte uczy nas, iż tylko Bóg jest godzien chwały. Nie można czcić żadnej istoty stworzonej przez Boga, choćby najwspanialszej, choćby najlepszej, choćby tej, która dokonała niezwykłych rzeczy. Pismo mówi, że tylko Bogu możemy oddawać chwałę. Tylko Bóg jest godzien chwały. Bóg mówi o tym, iż jest zazdrosny i to oznacza, iż Bóg nie podzieli się swoją chwałą z nikim innym. Kiedy Bóg nakazuje swemu ludowi nie stawiać sobie innych bogów obok Niego, zastrzega się, mówiąc, ja jestem Bogiem zazdrosnym. I w naszym pojęciu to słowo zazdrosny najczęściej kojarzy się z kochankami, którzy są o siebie zazdrośni. My słyszymy to słowo zazdrosnym myślimy, Bóg zazdrosny? Co to za dziwactwo. Oczywiście, kiedy Biblia używa tego słowa, nie, nie używa go w takim znaczeniu, że on jest zazdrosny tak jak, wiecie, mąż jest zazdrosny o żonę, która gdzieś tam wieczorem wychodzi i on nie wie, gdzie ona idzie, On, o, gdzie ona poszła, ja rozerwę ją na szczępy, czy tam jego, nie, jak dorwa. To są nasze ludzkie, przyziemne problemy, jeżeli takie są. Mam nadzieję, że nie są naszym udziałem, ale jakby zazdrość nam się z tym kojarzy. Natomiast kiedy Bóg mówi o tym, że On jest Bogiem zazdrosnym, to mówi o tym, że nienawidzi, kiedy człowiek traktuje jakiekolwiek stworzenie tak jak Jego. Kiedy człowiek przyrównuje do Boga cokolwiek innego albo Boga próbuje przyrównać do czegokolwiek innego. W tym jest istota Bożej zazdrości, że Bóg jest ponad wszystkim nie ma niczego i nikogo, co mogłoby się z nim równać i kiedy człowiek zaczyna czynić jakąś rzecz czy jakąś osobę obiektem swojej chwały, obiektem swojej czci, w tym momencie Bóg jest oto zazdrosny, to Boga obraża, to Go poniża. To sprawia, iż to jest dla Niego czymś uwłaczającym, że człowiek czci stworzenie zamiast Stwórcę. Dlatego Bóg mówi, tylko mnie będziesz czcił, tylko mi będziesz się kłaniał, tylko mi będziesz oddawał cześć. I nikomu i niczemu innemu, żadnemu innemu człowiekowi, choćby nie wiadomo czego dokonał, żadnemu aniołowi, żadnemu stworzeniu. Tylko Panu Bogu, jachwe Bogu, będziesz oddawał cześć. Czy więc ci magowie, czy ci mędrcy obrazili Boga, kiedy upadli na swoją twarz i oddali cześć nowonarodzonemu królowi żydowskiemu? Jeśli w nim nie zamieszkała cała pełnia bóstwa, to tak, obrazili Boga. Ale jeśli On jest Synem Boga Żywego, jeśli w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa, jeśli to Bóg w ludzkim ciele, wtedy uczynili coś, co było miłe Bogu, coś, co wywyższyło Boga, coś, co chwaliło Boga. Oni nie tylko padli przed Nim i oddali Mu cześć i pokłon, ale też złożyli Mu dary. Składanie darów Bogu jest również formą uwielbienia Boga, jest formą czci. Kiedy Bóg zapraszał swój lud, żeby przychodzili do Jego świątyni, mówili, mówił do nich, nie przychodźcie z pustymi rękami. Bóg oczekiwał, że ludzie przychodząc do świątyni przyniosą Mu w ofierze jakieś dary, w ten sposób honorując Boga, w ten sposób wyznając, iż On jest dawcą tych dobrych rzeczy w ich życiu. I oni oddawali Mu jakąś część, w Starym Testamencie zasadą było, było oddawanie Bogu jedną dziesiątą część wszystkich dobrych rzeczy, które Bóg ludziom dawał i ponadto dobrowolne ofiary. W Nowym Testamencie Pismo Święte nie mówi, nie, nie, nie uszczegóławia, ile mamy dawać Bogu w takim sensie. Natomiast wzywa nas, abyśmy samych siebie oddali Bogu i wszystko, co mamy, oddawali Jemu co nie oznacza, że oddajemy samych siebie i na tym poprzestajemy, czyli nic mu nie dajemy. Jeżeli w Starym Przymierzu, które jest nazywane Gorszym Przymierzem, ludzie oddawali Bogu dziesiątą część swojego majątku, myślę, że to wstydem dla nas jest, jeśli my oddajemy mniej. To wstyd, jeśli nasze serca są tak chciwe i skąpe, żebyśmy Bogu żałowali tego, co On nam dał, łożąc na Jego służbę i na Jego sprawę. Ale nie o tym tutaj mowa tak naprawdę. Oni złożyli Mu nie dziesięcinę w tamtym czasie, ale zło złożyli Mu złoto, kadzidło i mirę. Złoto, które tak jak i dzisiaj, tak i wtedy, było szlachetnym kruszcem, które zdobiło królewskie pałace, które zdobiło królewskie szaty, które miało swoje wyjątkowe miejsce na królewskich dworach, w królewskich pałacach. I oni przynosząc mu złoto, honorowali go jako króla. Po drugie, przynieśli też kadzidło. Kadzidło, które z jednej strony miało taki charakter religijny, w różnych religiach, ale w szczególny sposób, jeśli chodzi o objawienie biblijne, widzimy, że jest wyrazem uwielbienia i czci i modlitwy zanoszonej do Boga. Nie wiem, na ile ci mędrcy to rozumieli, w każdym bądź razie ciekawe jest, że przynieśli kadzidło i złożyli też mu kadzidło, które jest wyrazem religijnej czci. I w końcu, przynieśli mirę, która była używana jako dodatek do różnych perfum, balsamów. Natomiast w tym objawieniu biblijnym widzimy, że mira jest związana z obrzędem pogrzebowym. I też nie wiemy, na ile oni to rozumieli, a na ile było to jakieś Boże prowadzenie w tym, co oni zrobili, iż przynosząc mu tą mirę zapowiadali jego pogrzeb. Widzimy w opisie później balsamowania Pana Jezusa, że mirza zostaje użyta w tym obrzędzie przygotowania Jego ciała do złożenia do grobu. A więc w jakiejś mierze być może Duch Święty proroczo przez dary tych ludzi zapowiadał też śmierć tego dziecka, gdyż po to On się narodził. Jezus narodził się nie po to, żeby żyć sobie tutaj przyjemnym, dostatnim, wygodnym obfitym życiem, ale jak sam powiedział, po to się narodził, aby oddać swoje życie na okup za wielu. Po to się narodził, aby ofiarować samego siebie za nas. On po to przyszedł, aby zgładzić nasz grzech. I o tym musimy pamiętać, mówiąc o jego przyjściu. Musimy pamiętać o celu, dla którego przyszedł. Wielu ludzi w tych świątecznych obyczajach i zwyczajach zatrzymuje się Przystające zatrzymuje się przy szopce, zatrzymuje się przy żłóbku i stąd właśnie te wszystkie ckliwe kolędy, które nijak nie odzwierciedlają sensu jego przyjścia, nijak nie odzwierciedlają znaczenia jego uniżenia się z niebiańskiej chwały do tego miejsca tutaj na ziemi. On przyszedł, aby zbawić swój lud i to zbawienie miało dokonać się na krwawym krzyżu, w wielkim bólu, wielkiej śmierci. I to był cel, do którego Pan Jezus wytrwale zmierzał. Po czwarte, w tej historii możemy zobaczyć jeszcze posłuszeństwo prowadzeniu przez Bożego Ducha. Widzimy, że ci mędrcy podążają za tą gwiazdą, Dokładnie nie rozumiejąc szczegółów, dokładnie nie wiedząc wielu rzeczy, które się z tym wiązały, ale kiedy w końcu przychodzą do Betlejem, kiedy w końcu odnajdują tego nowonarodzonego króla żydowskiego, kiedy oddają mu pokłon, dzieje się coś nowego, zostają ostrzeżeni we śnie, by nie wracać do Heroda, ale wracać do domu inną drogą. Oto Bóg zaczyna wyraźnie do nich przemawiać. Zaczyna sam Bóg mówić do ich serc i mówić im, co mają robić. Ci, którzy byli posłuszni temu pierwotnemu objawieniu, temu mglistemu objawieniu, z czasem doszli do miejsca, w którym Bóg zaczął wyraźnie do nich przemawiać, w którym zaczął wyraźnie objawiać im swoją wolę, a oni, zauważcie, byli temu Posłuszni, Bardziej niż królowi, który im powiedział wróćcie do mnie i powiedzcie mi. On nie mówił nic im takiego i ja potem mu poderżne gardło, ja potem go zabiję. Nie, nie, nie. On, Ja też chcę go pójść i go uczcić. Ja też chcę pójść złożyć mu pokłon, więc przyjdźcie i powiedzcie mi. I oni wyruszyli do Betlejem ufając Herodowi, mówiąc ten Herod to równy gość. Naprawdę taki król, proszę, chce iść pokłonić się nowemu królowi żydowskiemu. Nie? Herod ich miło przyjął, zaprosił tych wszystkich tam żydowskich znawców pisma i wyprawił ich do Betlejem z obietnicą, że on też chce pójść go uczcić. Ale oni bardziej posłuchali tego, co do nich później Bóg powiedział we śnie, niż tego, co im Herod powiedział. I postąpili bardzo roztropnie, bardzo mądrze. Jeśli w naszym życiu jesteśmy posłuszni temu, co Bóg już nam objawił, Bóg objawi nam więcej. Jeśli w naszym życiu zrobimy te kroki, do których Bóg dzisiaj nas już wzywa, Bóg pokaże nam kolejne, które mamy zrobić. Problem jest taki, myślę, w wielu przypadkach, że ludzie oczekują na jakieś... Cudowne objawienia, sny, wizje, głosy, a nie czynią tego, co wiedzą, że mają czynić. Nie są posłuszni w małym, nie są wierni w małym, ale czekają na wielkie rzeczy, czekają na wielki dzień, kiedy otworzy się niebo i anioł z nieba zstąpi i pokaże im palcem, co mają zrobić. Obawiam się, że na darmo czekają, obawiam się, że łudzą się, iż taki dzień nadejdzie. Bóg przemawia do nas na różne sposoby i Bóg przemawia, Bóg mówi do nas każdego dnia, jeśli tylko mamy uszy do słuchania. Bóg wzbudza w naszych sercach pragnienia, wzbudza współczucie, wzbudza miłosierdzie, wzbudza chęć, by czynić dobrze. Bóg mówi do nas przez swoje słowo, mówi przez brata, przez siostrę, mówi czasami przez ludzi tego świata, mówi przez obrazy, które widzimy przez wydarzenia, które dzieją się w naszym życiu. Bóg mówi do nas nieustannie. Pytanie jest tylko, czy my słuchamy, czy żyjemy dla siebie i jesteśmy tak zajęci sobą, że nie, nie mamy czasu słuchać tego, co Bóg do nas mówi. Czy też jesteśmy ludźmi, którzy tak jak ci, zostawiają swoją, swoją ziemię, zostawiają to wszystko, co znajome, ryzykują, tak naprawdę dla nich ta podróż była, wiązała się z ryzykiem, nie wiedzieli, że Herod jest wrogiem tego nowonarodzonego króla i być może gdyby wrócili do niego, sami by stracili swoje życie i nigdy nie wróciliby do ziemi, z której przyszli. Ale ci ludzie, ci magowie, ci, którzy mogli być pogardzie u tych wszystkich pobożnych religijnych, oni właśnie mieli serca, by słuchać Boga, Mieli serca, by dostrzec Boga i Jego, Jego objawienie w gwieździe, która pojawiła się na niebie. A później Bóg przemawiał do nich w wyraźny sposób i prowadził ich. I to jest dla mnie lekcją. Lekcją, by wciąż uczyć się szukać Boga, słuchać Boga, ale co najważniejsze, być posłusznym temu wszystkiemu, co Bóg do mnie mówi. Nie próbować... Zagłuszać tego głosu, kiedy mi się nie chce, kiedy mam inne plany, kiedy to czy tamto mi się nie podoba, ale być posłusznym Bogu, czynić to, co wiem, że jest moim obowiązkiem, jest moją powinnością, oczekując, iż dalej będzie mówił, iż dalej będzie prowadził, iż dalej będzie kierował. Nie możemy zatrzymać się na żadnym etapie naszego życia i powiedzieć, że już osiągnęliśmy, że już dotarliśmy, że już Bóg więcej nie ma nam nic do powiedzenia. Tak nigdy nie jest. Bóg ma jeszcze większe rzeczy. Jakże ważne jest, byśmy ich pragnęli, byśmy ich oczekiwali w posłuszeństwie, w czynieniu tego, co dzisiaj wiemy, że mamy czynić. Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na tę radość, o której tu jest mowa. Czytamy, że gdy zobaczyli tą gwiazdę ponownie, wielce się uradowali, niezmiernie się uradowali. Tak jak ten element chwały towarzyszy wszystkim tym opisom narodzenia Pana Jezusa, taki element radości. Ci ludzie, którzy są uczestnikami narodzenia Pana Jezusa, to są ludzie, którzy doświadczają radości, szczęśliwości serc. Wielu ludzi myśli, iż Pan Bóg jest takim wielkim zabójcą radości, że jak przyjdziesz do Niego, to już pożegnaj się z radością. To już wór, to już post, to już ciągłe smucenie się, to już ciągła rezygnacja, to już ciągłe życie mozołu aż do śmierci, a dopiero wtedy tam może jakaś radość będzie. Chociaż o tym już ludzie nie myślą, bo oni już tak chcą się bawić i cieszyć tym, co tutaj, że za to tam będzie, to nikt nic nie wie. Natomiast Pismo Święte powtarza nam i powtarza, i powtarza, że nie ma nigdzie prawdziwej radości, jak tylko w Bogu. I mam nadzieję, że te słowa nie są dla nas tylko i wyłącznie teologiczną teorią, ale że ci wszyscy z nas, którzy przyszli do Jezusa, świadczą o wielkiej radości, która wypełniła nasze serca. Radości, jakiej nic nam w tym świecie nie dało. Ten świat obiecuje radość, ten świat obiecuje szczęście, ale niestety wszyscy, którzy wierzą tym obietnicom, gorzko się rozczarowywują. Są chwile uniesienia, są chwile szczęścia. Biblia mówi o przemijającej rozkoszy grzechu. Tak. Ten świat ma coś do zaoferowania, ale jest to niczym w porównaniu z tym, co Bóg nam ofiaruje. Z tą radością, która nie jest zależna od okoliczności, z tą radością, która przenika nasze wnętrze do głębokości i pozwala nam się radować w Bogu, nawet kiedy z naszych oczu czasami płyną łzy, nawet kiedy okoliczności są niesprzyjające. Jest radość w Jezusie dla tych wszystkich, którzy są gotowi Jego szukać, którzy są gotowi do Niego przyjść, którzy są gotowi przed Nim się pokłonić, którzy są gotowi uznać Jego za swego Pana i Króla. Jest radość niewysłowiona, jest radość chwalebna. Chrześcijaństwo to nie jest religia żałoby i smutku. Chrześcijaństwo ma w sobie elementy smutku, tak, smutku z powodu ludzkiego grzechu, Skutki z powodu poniżenia naszego Pana, który musiał zejść do takiego miejsca hańby, aby nas ratować. Ale chrześcijaństwo jest zbudowane na podstawie wielkiej radości Bożego zbawienia, wielkiej radości Bożego zwycięstwa, Jego triumfu nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem, Jego zwycięstwa nad tym wszystkim, co jest źródłem wszelkiego smutku i łez i cierpienia. W Jezusie Chrystusie Bóg pokonał nasze, naszych wszystkich wrogów i w Nim prawdziwie jest nasza radość. Chociaż Jego przyjście było w takim skromnym miejscu, chociaż Jego życie było tak skromne i tak proste, chociaż Jego śmierć tak haniebna, to jednak Jego życie uwieńczone jest chwalebnym zmartwychwstaniem. Objawieniem Jego chwały po zmartwychwstaniu, Jego chwalebnym wstąpieniem do nieba, ale to jeszcze nie koniec. Oczekujemy Jego przyjścia w mocy i chwale i ustanowienia Jego wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca. I bracia i siostry, te myśli winny wzbudzać w nas radość niewysłowioną. Te myśli powinny i nas nieustannie rozradowywać w pośród tych wszystkich doczesnych, ziemskich trosk, słabości naszego ciała, rodzinnych problemów, finansowych zmagań i czegokolwiek, co przychodzi nam tutaj na ziemi, z czym przychodzi nam się zmagać. Winniśmy być ludźmi, którzy radują się w pośród tego wszystkiego. Amen? Radość, bracia i siostry, mamy dobrą nowinę, Mamy Ewangelię, prawdziwa Ewangelia, prawdziwa Ewangelia, o której Paweł pisze w liście do Galacjan. Jest tylko jedna taka Ewangelia. Jest Ewangelią, która wzbudza w ludzkich sercach nadzieję, która wzbudza w ludzkich sercach radość, której nic nie może nam zabrać, której nic i nikt nas nie jest w stanie pozbawić. Czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy śmierć, czy głód, czy cokolwiek nie jest w stanie nam tego zabrać, jeśli poznaliśmy Jezusa. Jeśli Jezus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach, jeśli jest naszym Panem i naszym Królem, winniśmy być ludźmi, którzy nieustannie się radują. Którzy we wszystkim za wszystko Bogu dziękują i weselą się radością niewysławioną. Bracia i siostry, to jest nasz przywilej, to jest wielki dar który Jezus przyniósł na tą ziemię. Radość, prawdziwa radość, wieczna radość. Gdzie dzisiaj jesteśmy, kochani bracia i siostry? Na którym etapie naszego życia jesteśmy? Być może jesteś osobą, która wciąż jest daleko od Boga, która zna Go tylko ze słyszenia, która widzi Go jakby przez mgłę, która gdzieś tam z oddali zobaczyła Jego gwiazdę, i wiesz, że ona o Nim świadczy, ale to wszystko, co o Nim wiesz. Jakieś tam zasłyszane historie, jakieś tradycje, jakieś rzeczy związane z Nim, ale tak naprawdę nic konkretnego, nic szczególnego. Może Twoje życie jest pełne praktyk, które obrażają Boga i nie podobają się Bogu. Wiedz, że nie jesteś zbyt daleko, aby Bóg nie mógł Cię zbawić. Jego ręka nie jest zbyt krótka, aby Ciebie sięgnąć. Gdziekolwiek jesteś, w czymkolwiek tkwisz, cokolwiek ma miejsce w Twoim życiu. Prawdziwa światłość, która przyszła na ten świat, oświeca każdego człowieka. Jeśli człowiek tylko jest gotów przyjść do tej światłości, jeśli gotów jest tylko zareagować na to światełko, które świeci w oddali i mówi przyjdź, przyjdź, szukaj mnie. Słowo Boże mówi nam, że bez wiary, nie można podobać się Bogu, ale że Bóg nagradza tych wszystkich, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków, 11, rozdział i 6 wiersz. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jeśli wszystko, co masz, to wiara w Jego istnienie, to jeśli zaczniesz Go szukać, On da ci się znaleźć nagrodzi Twoje poszukiwania. Pan Jezus obiecuje, że ci, którzy szukają, znajdą, a ci, którzy kołaczą, zostanie im otworzona. Po drugie, być może słuchając tych słów, myślisz o sobie jako o osobie, która rozpoczęła tą podróż za Bogiem, ale gdzieś w tej podróży nie widzisz końca. Mówisz, że modlisz się, czytasz Biblię, ale jakoś ten Bóg wydaje się nie zbliżać do Ciebie, wydaje się nie mówić do Ciebie, nie wydaje się zmieniać Twojego życia. Być może na takim etapie życia jesteś. I czasami zastanawiasz się, czy to w ogóle ma sens, czy kiedykolwiek dotrzesz do tego miejsca, w którym poznasz Go osobiście i doświadczysz Go osobiście. Wielu ludzi zatrzymuje się na tym etapie udania się w podróż i całe życie są w podróży. Szukają, szukają i nie mogą dojść. Paweł mówi o pewnych osobach, które uczą się i nie mogą dojść do poznania prawdy. Ciągle się uczą, ale nie dochodzą do poznania prawdy. Jestem przekonany, że Bóg nie wzywa nas do tego rodzaju wędrówki. Wierzę, że Bóg wzywa nas do wędrówki, ale wzywa nas do wędrówki, w której On chce nam towarzyszyć. W której chce, żebyśmy przyszli do Niego i dalej wędrowali razem z Nim. Dlatego jeśli jesteś w takim momencie, w którym wydaje ci się, że przed tobą jeszcze setki kilometrów, nie ustawaj w tej wędrówce, nie ustawaj w tym dążeniu do Boga, nie zatrzymuj się i nie mów, że to chyba nie, nie dla ciebie, nie mów, że Bóg chyba ciebie nie wybrał czy jakiekolwiek inne wytłumaczenia chcesz sobie znaleźć, ale szukaj Go, szukaj Go wytrwale, a jeśli będziesz Go szukał z całego serca, z pewnością Go znajdziesz gdyż On daje taką obietnicę wszystkim, którzy Go szukają z całego serca, że da się im znaleźć. A jeśli Go znalazłeś, jeśli możesz zaświadczyć o tej chwalebnej radości, która wypełniła Twe serce i która wciąż pokrzepia Cię i napełnia Cię nadzieją i ufnością, nie zatrzymuj się. Nie myśl, że to już wszystko, co można osiągnąć. Wiedz, że są w Bogu pokłady, Radości i pokoju i mocy, o których nie mamy pojęcia. Daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o co się modlimy. Nie ustawaj w poszukiwaniu Boga, w doświadczaniu Boga, w słuchaniu Boga, w posłuszeństwie Bogu. Nie zatrzymuj się w tej drodze, ale pozwól Jego Duchowi prowadzić cię dalej i dalej za naszym dobrym Bogiem. Amen. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte słowo, za każdą historię, za każdą postać opisaną, za tych prawdziwych ludzi, którzy mieli swoje zmagania, swoje życiowe wyzwania, swoje wątpliwości, ale też i dla nas wielu z nich jest przykładem wiary, wytrwałości, wytrwałości wierności doświadczenia Ciebie, które i nas, i dzisiaj zachęca do tego, by nie ustawać w szukaniu Ciebie, w poznawaniu Ciebie, w poddawaniu się Tobie, życiu dla Ciebie. Panie, nie chcemy, aby nasze życie obrosło w jakieś puste tradycje, w jakieś puste obrządki, w jakieś zwyczaje, które nie mają nic wspólnego z prawdą Ewangelii. Chcemy trzymać się z dala od tego wszystkiego, co nie jest budujące, nie jest chwalebne, nie przynosi Tobie chwały i czci, których jesteś godzien. Nie chcemy, Panie, przesłaniać Ciebie żadnymi ludzkimi tradycjami, zwyczajami, obrzędami, ale chcemy Ciebie czcić w prostocie, w czystości objawienia Ewangelii. Prosimy, daj nam łaskę, być świadectwem dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, nie obrażać ich, nie wynosić się nad nich, nie zachowywać się jak ludzie, którzy wiedzą więcej i wiedzą lepiej, ale ucz nas, Panie, i w tym czasie wykorzystać tę możliwość, by wskazywać na Ciebie, by głosić ewangelię, by mówić o powodzie Twojego przyjścia, Twojej, Twojego objawienia się ludziom, Twojego cierpienia i śmierci, wskazywać na Ciebie, Panie, tak jak ta gwiazda, Wskazywała na Ciebie Daj nam tę łaskę Wskazywać na Ciebie I zadowolonymi być z tego Że ludzie przyjdą do Ciebie Cieszyć się z tego Kiedy poznają Ciebie Prosimy o naszych bliskich Nasze rodziny Panie naszych sąsiadów, znajomych Ludzi wokół, którzy potrzebują Ciebie Niechaj nad nimi Zajaśnieje Twoja światłość Niechaj Twój Święty Duch Mówi do ich serc I pociąga ich ku Tobie i przyprowadzi ich do Ciebie Pomóż nam być tymi gwiazdami Których użyjesz Aby do nich przemówić Niechaj Twoje imię Panie będzie uwielbione w nas W tym czasie odpoczynku W czasie wolnym Daj nam Boże dobrze wykorzystać ten czas Zachowaj nas od obżarstwa Zachowaj nas od głupoty Daj nam dobrze wykorzystać ten czas Ku poznaniu Ciebie Ku świadectwu Ku zbudowaniu Prosimy Prowadź nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.